Witam wszystkich starych i wszystkich nowych słuchaczy Po tej stronie mówi Piotr Mówię do was z Warszawy, a dokładnie z południowo-wschodniej części naszej stolicy Po co to mówię? Kogo obchodzi, skąd mówię? No, ale coś muszę powiedzieć, od czegoś muszę zacząć Jak to powiedział jeden z bohaterów filmu Rejs Na każdym zebraniu jest taka sytuacja że ktoś musi zacząć pierwszy. No właśnie, a skoro ja siedzę po tej stronie mikrofonu, to ja zawsze zaczynam. Zaczynam opowiadać prawie zawsze o tym samym. Początki są trudne, prawda? Najtrudniej jest zacząć. Potem już jakoś leci. Dziś nie wiem od czego zacząć, więc oddaję wam głos, to jest wspaniałe, że przysyłacie do mnie nagrania i możemy od nich zacząć. Posłuchajmy, co powiedziała Olga i myślę, że to nagranie natchnie mnie do opowiedzenia o czymś. Zatem dzisiejszą audycję zaczyna Olga. Posłuchajmy. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, wszystkie słuchacze. Mam na imię Olga Uh, pochodzę z Białorusi, i już pioczy tyle raz myślałam, że chcę zrobić dla ciebie nagranie, i wreszcie to robię. Już uh, prawie dwa lata, jak mieszkam w Polsce, i na początku myślałam, że polski język nie jest taki ciężki i że jest e, podobny do języka białoruskiego i że w jakiś taki magiczny sposób ten język musi wejść w moje głowę ale minęło trzy miesiące i oczywiście, że to był taki błęd a, myśleć w taki sposób a nic nie zmieniło się i Postanowiłam, że trzeba coś robić. Postanowiłam, że codziennie będę słuchać twoich podcastów. I jeszcze a, kupiłam takie online szkolenie. Mm, bardzo dobre. Mm, oczywiście, że było dużo gramatyki, ale a, i dużo mówiliśmy. A, w taki dziwny sposób to były takie dziwne dźwięki A mogłam powiedzieć tylko cześć, dzień dobry mam na imię A, mam męża mam dwójka dzieci i z zawodu jestem psychologką i to tyle Mam nadzieję, że teraz, nawet o, wiem, że robię dużo jeszcze błędów, ale mogę mówić troszeczkę płynniej i więcej. I potem, po tych szkoleniach, jeszcze zdecydowałam, że chcę więcej. Uh, znachodzić się w, w, w wśród Polaków i poszłam do szkoły policjalnej i już w tym roku skończyłam kierunek asystentka stomatologiczna. Bardzo mi podobało się takie fajne szkolenie i na końcu miałam praktyki w prawdziwej stomatologii Pracowałam obok prawdziwych lekarzy i to dla mnie było bardzo fajne, fajne doświadczenie i spotkałam dużo bardzo dobrych ludzi. Jestem bardzo wdzięczna za te dni, za te miesiące współpracy. Uh, ja chciałabym powiedzieć, że Twoja metoda, Piotrze, jest bardzo dobra i wiem to ze swojego własnego doświadczenia bo kiedyś uh, w moim życiu uh, byłam, była taka historia żyła, o, mieszkałam przepraszam, mieszkałam w Włoszech przez jeden rok i nauczyłam się języka włoskiego, po prostu naturalnie, a, słuchając im w jaki sposób, jak mówią Włochy. A, I nawet teraz, już minęło dużo lat, bardzo dobrze mogę mówić i jestem szczęśliwa, kiedy tu w Polsce słyszę włoski język. Zawsze, zawsze podchodzę do Włochy i mówię po włosku, może myślę, co za taka szale, szalona pani kobieta, ale bardzo mi podoba jestem naprawdę szczęśliwa, kiedy mogę mówić po włosku też. No i teraz jeszcze chciałabym powiedzieć o takich um, dwóch rzeczach. Często słyszę, że Ty, Piotrze, mówisz o motywacji. Uh, też oglądasz różne filmy i czytasz książki interesujące. I ja też bardzo lubię oglądać filmy i czytać książki, kiedy mam czas. Uh, najpierw to troszeczkę o filmiku nazywa się uh, True Spirit po angielsku i po polsku brzmi jak uh, siła duchu uh, ten film uh, tego roku opowiada on o jest oparty na prawdziwych wydarzeniach i opowiada o dziewczynie z Australii która miała 14 lat i zrobiła taki podróż do świata, świata na swoje, swoim małym jachcie jachtem, jachtem. A, przepraszam za moje błędy i ten film pokazuje, jak dużo różnych trudności spotkali tej dziewczyny i tak naprawdę nawet nie mogę pomyśleć, jak ona jaką odwagę trzeba mieć, żeby solo, czyli ona była jedna na swojej jachcie. A... Zrobić taki podróż To naprawdę dla mnie e, Taka bardzo motywacyjna Historia zawsze porównuje e, e, Taki podróż Życiem obcy krajowców e, W Polsce No i wszędzie e, Dużo trudnych sytuacji Spotkamy Ale w jakiś sposób musimy radzić <laughs> i druga książka też jest autobiografi autobiograficzna e, nazywa się modno, modne wyjście autor jest e, Bill Cunningham on im, był takim e, modnym e, fotografem człowiekiem, który robi zdjęcie w Nowym Jorku i on pisze w tej książce o swoim życiu i też ta książka opowiada jak dużo trudności w życiu są w każdym życiu tak naprawdę w każdym życiu są dużo dużo trudności ale kiedy ty jesteś pozytywnym człowiekiem, kiedy lubisz swoje życie i kiedy lubisz ludzi, które są wokół ciebie, to twoje życie już nie jest takim ciężkim, trudnym. Nie jest takim trudnym. Tak. Bardzo interesująca książka i uh, chciałbym polecić wszystkim słuchaczom. No i jeszcze powiedzieć słowo wsparcie wszystkim. Ja wiem, jak to czasem było niełatwo. Ale, ale trzeba, trzeba najpierw być dobrym człowiekiem. Nie obywatelstwo jest. Ważnie moim zdaniem a, je, a ważnym, poważnym jest jakim człowiekiem jesteś takie jest moje zdanie no i to tyle mam nadzieję, że nie było tak smutno słyszeć mój głos i ja życzę wszystkim sługaczom wszystkiego najlepszego, miłego dnia i Ciebie Piotrze, Jestem bardzo wdzięczna, dziękuję Ci bardzo za Twoje prace. Masz naprawdę przyjemny głos i zawsze jest bardzo interesujące słyszeć Ciebie. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa pa, do widzenia. Dziękuję bardzo Oldze za miłe słowa, dziękuję za wspaniałe nagranie. Nasze języki, to znaczy polski i białoruski, z pewnością są bardzo podobne. Zupełnie nie dziwię się Oldze, że pomyślała coś w rodzaju Po co mam się uczyć polskiego, skoro praktycznie wszystko rozumiem? Prawdopodobnie po kilku miesiącach ten język sam wejdzie mi do głowy. Być może tak by się stało, ale cieszę się, że Olga, jak to się mówi, wzięła sprawy w swoje ręce i po prostu zaczęła słuchać. Zaczęła szukać dodatkowych lekcji. Jak sami słyszycie, teraz świetnie mówi po polsku. Olga opowiedziała też o filmie True Spirits. Polski tytuł tego filmu to Siła Ducha. Niestety nie oglądałem tego filmu, który opowiada o szesnastolatce Australijce, która samotnie opłynęła kulę ziemską Olga mówi o pokonywaniu problemów przez bohaterkę filmu Spodziewam się, że podczas takiego rejsu może wyniknąć wiele nieprzewidywanych problemów wiele niebezpiecznych sytuacji Przeczytałem, że ten rejs Trwał 210 dni. To kawał czasu, to dużo czasu. Kiedy jest się zdanym na samego siebie, to na pewno jest stresujące. Spodziewam się, że podczas takiego rejsu na pewno żeglarza spotka sztorm. Prawdopodobnie nie jeden sztorm. Prawdopodobnie może coś się zepsuć na łodzi. Trzeba to reperować, naprawiać, rozwiązywać przeróżne problemy. Jest się samemu? Nie ma z kim porozmawiać? Może się mylę, pewnie żeglarz w dzisiejszych czasach może porozmawiać, porozumiewać się przez radio. Mimo wszystko podczas rejsu. Z pewnością trzeba walczyć z problemami i przeciwnościami losu. Wielkie dzięki dla Olgi za rozpoczęcie dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do przysyłania nagrań do mnie. To wielka przyjemność ich słuchać. Oczywiście rejs dookoła świata to wiele problemów, ale nasze życie to również jest Jakiś rejs, prawda? Jeden wielki, długi rejs. Siedzimy sobie na naszej planecie Ziemia i podróżujemy w czasie i przestrzeni przez kosmos. Podczas tej podróży każdy z nas spotyka na swojej drodze przeróżne problemy. Czasami to są niespodziewane wydarzenia, czasami mniejsze lub większe przykrości, czasami wielkie tragedie. Te wydarzenia wpływają na nas, zmieniają nas. Jest nawet takie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wydaje mi się, że w wielu językach jest takie powiedzenie. Nie, to nie jest powiedzenie. To zdanie napisał niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche. To zdanie powtarzamy tak często, że przeszło ono już do języka potocznego Gdy chcemy pomóc komuś Wesprzeć go w problemach Albo zmotywować do dalszego działania To mówimy Dasz radę Co cię nie zabije to cię wzmocni Jako ludzie nie chcemy cierpieć No może jest duża grupa ludzi Którym cierpienie sprawia przyjemność Nazywamy ich masochistami i sadystami Pozwólcie, że o tym dziś nie będziemy rozmawiali Większość ludzi nie chce cierpieć Chcemy jak najwięcej przyjemności I jak najmniej cierpienia Nie wiem, czy spotkaliście się już kiedyś z pojęciem Anti-fragility Trudno jest przetłumaczyć to słowo na język polski. Najczęściej mówi się o antykruchości. Brzmi to po polsku okropnie, ale nikt nie wymyślił lepszego tłumaczenia. Nie mamy na to pojęcia żadnego dobrego słowa. Antykruchość to tytuł książki, którą napisał Nassim Taleb, amerykański ekonomista pochodzenia libańskiego. Taleb zauważył, że istnieją systemy, które stają się mocniejsze, gdy muszą walczyć z różnymi przeciwdościami gdy są dręczone gdy są męczone nie jest bardzo trudno znaleźć przykłady takich systemów na przykład nasz układ mięśni i kości to taki system nasze mięśnie wzmacniają się, gdy ich używamy jeśli zwiększamy Obciążenia to nasze mięśnie rozbudowują się, stają się silniejsze, mocniejsze Jeśli w przeciwnym wypadku nie używamy mięśni, to one zaczynają zanikać Stają się coraz słabsze Wiedzą to wszyscy, którzy mieli kiedyś złamaną rękę albo nogę Ręka, której nie używamy staje się słabsza i po wyleczeniu Złamania na przykład musimy poddać się rehabilitacji Musimy od nowa wzmocnić nasze mięśnie Tak samo jest z kośćmi Kosmonauci, których ciała doświadczają braku przyciągania ziemskiego Muszą ćwiczyć Gdyby tego nie robili To ich kości stałyby się bardzo słabe i podatne na złamania Podatny to znaczy nieodporny Kości stają się nieodporne na złamania, jeśli ich nie używamy. Pomyślcie o naszym systemie odporności. Jeśli dziecko jest odizolowane od bakterii i wirusów, to staje się bardzo podatne na zachorowania, bardzo nieodporne na bakterie i wirusy. Przebywanie w sterylnych warunkach nie jest zdrowe, bo powoduje uszkodzenie naszego systemu odpornościowego. Nasz system odporności potrzebuje wyzwań, potrzebuje wyzwań, żeby się uczyć. Na tej zasadzie działają szczepionki, prawda? Podajemy do naszego systemu odpornościowego małą dawkę czegoś, co nie jest dla nas zdrowe. Nasz system odporności uczy się, próbuje zwalczyć infekcje i w ten sposób stajemy się odporniejsi. Tu zdanie Fryderyka Nietzsche ma wielki sens. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jeśli dawka szczepionki będzie zbyt duża, to może nas zabić zamiast nas wzmocnić myślę, że antyszczepionkowcy właśnie tego się obawiają niektórzy mówią, że piękno życia polega właśnie na tym, że jest ono tak bardzo kruche życie jest piękne, bo jest niezwykle delikatne cieszymy się naszym zdrowiem, dopóki nie dopadnie nas choroba. Przebywamy z ukochaną osobą, aż ta znika z naszego życia. Mamy pracę, z której jesteśmy zadowoleni, aż nagle z jakiegoś powodu po prostu tracimy ją. Psycholodzy uczą nas, że łatwiej przejdziemy przez te niezwykle trudne momenty, jeśli potrafimy poradzić sobie z naszymi myślami i emocjami Jeśli nie walczymy z nimi, a akceptujemy je Jeśli potrafimy czegoś się nauczyć z tego niezwykle trudnego doświadczenia Ja myślę, że to jest naprawdę niezwykle trudne To nie jest łatwa sprawa akceptować te traumatyczne często wydarzenia już kiedyś opowiadałem w naszym podcaście o stoikach o myślicielach ze starożytnej Grecji którzy czerpali szczęście zadowolenie z życia poprzez zachowanie spokoju przez unikanie niepotrzebnych lęków są rzeczy na świecie których po prostu nie możesz kontrolować. Po co więc się nimi martwić? Jedynymi rzeczami, które naprawdę możesz kontrolować, są twoje myśli i działania. To wszystko. Pięknie i łatwo to się mówi. Trudno to zrobić, prawda? Trudno jest zaakceptować myśl, że wszystko poza naszymi myślami i naszymi działaniami jest po prostu w porządku, jest po prostu takie, jakie jest. Gdy uda nam się to zrobić, gdy uda nam się przekonać samych siebie, że tak jest, wtedy jest wielka szansa na to, że pozbędziemy się lęku. Niektórzy uważają odwrotnie, niektórzy uważają, że Musimy wierzyć w siebie, w swoje możliwości i powinniśmy walczyć z przeciwnościami. Pozytywne myślenie i optymizm pomoże zmienić świat tak, żeby pasował do tego, co dla nas jest dobre. Czy to jest możliwe? W rzeczywistości pewnie nie, jeśli nie mamy na coś wpływu To pozytywne myślenie i wiara w siebie Nie pomoże Teraz jest takie ogólne przeświadczenie Ogólne myślenie Taka tendencja, która mówi nam Że musimy skoncentrować się na naszym szczęściu Wybierz szczęście, myśl pozytywnie wciąż to widzimy w mediach do tego zachęcają nas wszyscy dookoła to jest bardzo ciekawe bo gdy koncentrujemy się na naszym szczęściu gdy szczęście jest naszym ostatecznym celem często jest tak, że w rezultacie jesteśmy nieszczęśliwi, niezadowoleni naszym celem jest bycie szczęśliwym więc gdy coś się nie udaje gdy Trafiamy na przeciwności losu. Gdy spotykają nas nawet drobne niepowodzenia, wtedy czujemy rozczarowanie. Odczuwamy rozczarowanie sobą, bo nie jesteśmy skuteczni. Nie potrafimy dojść do naszego upragnionego celu i być szczęśliwym. Może to jest paradoks. Dążąc do szczęścia, Dążąc do ostatecznego celu, jakim jest szczęście, nie jesteśmy szczęśliwi. Ta droga do szczęścia nie daje nam szczęścia. Męczymy się, żeby być w przyszłości szczęśliwi. Dziwne to jest. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś opowiadałem o Eckhardzie Tole i jego koncepcji życia Obecnym momentem, daną chwilą, Eckhart Tolle powiedział It's madness to resist what's happening. Po polsku można to przetłumaczyć. To szaleństwo opierać się temu, co się dzieje. Nie wiem, może trzeba znaleźć coś po środku, pomiędzy. Często skrajności... Nie są dla nas dobre Jeśli coś jest dla nas nieprzyjemne To chyba warto próbować to zmienić Warto zrobić ten wysiłek Żeby w przyszłości było lepiej Ale są przecież rzeczy Które nie są możliwe do zmiany Z prostego powodu Nie mamy wpływu na pewne rzeczy Po polsku mówimy Głową muru nie przebijesz W tej sytuacji nie możemy nic zrobić Nasze działanie nie ma sensu, bo czasami możemy sobie po prostu zaszkodzić. Kiedy pociąg albo samolot jest opóźniony, wtedy naprawdę zaczynamy cierpieć. Gdzieś w głowie powstaje ta myśl, która nas męczy, która jest nieprzyjemna. Zaczynamy się denerwować. Ta sytuacja... Dokładnie pokazuje jaki jest mechanizm cierpienia To my tworzymy tę historię I nasze cierpienie zaczyna się właśnie w nas W naszej głowie, nie gdzie indziej Mamy idealny obraz świata i nagle Z jakiegoś powodu ten świat nie jest idealny W idealnym świecie wszystko dzieje się tak jak sobie zaplanowaliśmy i jak sobie tego życzymy, samolot startuje bez opóźnienia Niestety, świat nie jest idealny W naszej głowie zaczyna się myśl Cholera, zapłaciłem za bilet kupę forsy I teraz siedzę na lotnisku bez sensu Nie jest łatwo pokonać tę myśl Jak to zrobić? Zastanawiałem się nad tym Gdzieś usłyszałem kiedyś taką radę Jeśli zauważysz, że sam fakt Możliwości brania udziału w tym wszystkim To znaczy bycia żywym I doświadczania tego wszystkiego Stanie się wartością dla Ciebie Wtedy jesteś uratowany Możesz z godnością czerpać z każdej chwili życia Nawet jeśli świat nie jest Idealny, nawet jeśli musisz czekać na lotnisku Świat nie jest idealny, to prawda Damy sobie radę, jeśli spóźni się sabolot To jest nic Czasami jednak Dostajemy naprawdę w kość od życia Czasami wiele rzeczy jest przeciwko nam z historii, z otoczenia czy z doświadczenia wiemy, że ludzie z natury są bardzo odporni. Często nie dostrzegamy własnej odporności, dopóki nie stajemy w obliczu przeszkód i okoliczności, które nas, można powiedzieć, wyzwalają i zmuszają do działania. Te trudności wyzwalają w nas pewną siłę potrzebną do przetrwania. Każdy doświadcza tego inaczej Do przejścia przez ten czarny moment w życiu Potrzebna jest nam nadzieja Potrzebujemy widzieć światło po drugiej stronie Dla niektórych wsparciem jest religia Dla innych filozofia, sposób myślenia Jeśli zdasz sobie sprawę, że po drugiej stronie Tunelu jest światło Wtedy możesz przejść przez to Nadzieja jest prawdopodobnie fundamentem odporności Dopóki masz nadzieję Możesz wyjść z problemów na drugą stronę Gdy stracisz nadzieję Gdy stracisz to światło po drugiej stronie Gdy go nie widzisz To nie ma możliwości, żebyś wyszedł Bo po co to robić? Tracisz sens Potrzebny jest rodzaj optymizmu Potrzebne jest zauważenie czegoś pozytywnego Jeśli chcemy przetrwać przeciwności To oczywiście nie wystarczy Często trzeba coś robić Trzeba być pomysłowym Trzeba szukać rzeczy, które mogą nam pomóc Często taką rzeczą jest zapomnienie Zapomnienie o przeszłości Która nie pozwala nam ruszyć do przodu, która nas trzyma. Wspomnienia mogą trzymać nas w pułapce. Jako rodzice chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, chcemy, żeby problemy je omijały. Nie chcemy, żeby dzieci przeżywały stres. Wychowanie bezstresowe powstało na zachodzie pewnie w latach 70 XX wieku, tu w Polsce wszystko jest trochę później i wydaje mi się, że do nas ten model przyszedł dopiero z początkiem lat 90. W Polsce wychowanie bezstresowe kojarzone było z brakiem kar dla dzieci, brakiem większych oczekiwań rodziców wobec dzieci i dużej swobodzie zachowań dziecka. Dziecko mogło robić praktycznie to, co chciało. To była taka przeciwność autorytarnego wychowania dzieci. Dzieci były chronione przed nieprzyjemnościami, konfliktami, obelgami w szkole, dokuczaniem, wykluczaniem. A to powodowało, że gdy tej ochrony zabrakło, to stawały się słabsze, bardziej podatne na zranienie. Po kilku latach pojęcie bezstresowego wychowania zostało stopniowo porzucone. Zrezygnowano z niego. Dziś nauczanie albo wychowanie bezstresowe bywa w języku potocznym określeniem bezradności. Kiedy widzimy kogoś, kto łatwo poddaje się, nie daje sobie rady, nawet z małymi problemami, wtedy często mówi się, no właśnie, to są skutki bezstresowego wychowania. Także jeśli ktoś jest niegrzeczny, niemiły, mówimy, że jest źle wychowany, myśli, że mu wszystko wolno, bo wychowano go bezstresowo. Tak mówimy Wychowanie bezstresowe nie sprawdza się Nie przynosi dobrych rezultatów Ludzie tak wychowani są Krusi Dziwnie to brzmi Ludzie są Krusi Chciałem użyć słowa Fragile Żeby wrócić Do Nassima Taleba I jego książki Anti-fragile anti nie chcemy być krusi, nie chcemy pękać z byle powodu. Faktycznie po polsku, kiedy chcemy kogoś wesprzeć na duchu, mówimy nie pękaj chłopie, dasz radę, nie pękaj. Jeśli nie czytaliście tej książki Nasima Taleb'a, to pewnie jesteście ciekawi, co w niej napisał. No właśnie, jest tam przedstawiona koncepcja kruchości. Jeśli coś jest kruche, to znaczy, że łatwo to rozbić. Na przykład kieliszek do wina jest kruchy. Jeśli spadnie ze stołu, to na pewno rozbije się, pokruszy się. Normalnie myślimy, że przeciwieństwem kruchego jest mocny, wytrzymały, odporny, twardy. Natomiast Nassim Taleb stworzył nowe pojęcie antykruchości, które oznacza nie tylko odporność na szok, stres, ale również dzięki stresowi stajemy się mocniejsi, lepsi w sensie odporności. Ja to sobie wyobrażam, że stajemy się bardziej elastyczni, jeśli coś jest elastyczne, to nie jest kruche, prawda? Nie można rozbić czegoś, co jest elastyczne. Taleb w tej książce pisze, że systemy z narzuconymi od góry zasadami są kruche, natomiast systemy, w których ludzie mają możliwość decydowania, są bardziej elastyczne. Autor podaje ciekawy przykład, mówi o kierowcach samochodów Gdy kierowcy są poddani stresowi, wtedy jest mniej wypadków Na przykład, gdy jest bardzo ładna pogoda, jest sucho i słonecznie, wtedy jest więcej wypadków niż gdy jest brzydko, gdy pada deszcz, gdy kierowcy bardziej uważają to samo dotyczy skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Na takich skrzyżowaniach kierowcy jeżdżą wolniej. Innym przykładem w tej książce jest praca na własny rachunek. Taleb twierdzi, że praca na własny rachunek jest bardziej antykrucha, ponieważ jest bardziej elastyczna. Nie masz zagwarantowanego dochodu, co zmusza cię do ciągłej czujności, poszukiwania innowacji, słuchania opinii, polegania na własnych siłach. Możesz popełnić błąd, ale to nie jest katastrofa, a raczej cenna informacja, która pozwala zrozumieć, w jakim kierunku podążać i to cię wzmacnia. Ludzie często boją się chaosu, przypadkowości i nieporządku, Dlatego starają się wszystko uporządkować i mieć nad tym kontrolę. Wydaje nam się, że tylko wtedy, gdy panuje porządek, czujemy się bezpieczni. Jednak według Taleba akceptowanie ryzyka chaosu i nieporządku może prowadzić do powstawania nowych, ciekawych pomysłów i innowacji. Zamiast zawsze starać się wszystko naprawiać i kontrolować Powinniśmy być bardziej otwarci na te nieprzewidywane rzeczy Bo to one mogą nas zaprowadzić do naprawdę interesujących odkryć Bardzo ciekawe, prawda? Takie nieprzewidywalne rzeczy nazywane są przez taleba czarnymi łabędziami Poprzednia książka Nassima Taleba nosiła tytuł Czarny Łabędź. Po polsku czasami mówimy: człowiek planuje, a Bóg się śmieje. Dlaczego tak mówimy? Oczywiście, bo żeby planować różne rzeczy, ale w naszym życiu czasami wydarzają się różne, zupełnie niespodziewane sytuacje, które całkowicie przekreślają nasze plany. Popatrzcie na wasze życie Na przykład na to jak zdecydowaliście Co chcecie robić po swojej szkole Albo jak zdobyliście umiejętności Które są dla was ważne Pomyślcie jak poznaliście swoich przyjaciół Lub odwrotnie jak straciliście kontakt Z ważnymi ludźmi w waszym otoczeniu Przypomnijcie sobie te momenty gdy musieliście podjąć ważne decyzje rodzinne Jak często te wydarzenia rozwijały się zgodnie z waszymi planami Czy wszystko to co zaplanowaliście wydarzyło się później? Prawdopodobnie nie Te niespodziewane sytuacje mogą dotyczyć tylko nas Mogą dotyczyć tylko naszych najbliższych ale może być tak, że stanie się coś niespodziewanego na ogromną skalę. Coś, co będzie dotyczyło ogromnej liczby ludzi, a nawet całego świata. O tym wszystkim napisał Nasim Taleb w książce Czarny Łabędź. Kiedyś ludzie myśleli, że wszystkie łabędzie na świecie są białe. Nikt nigdy nie widział czarnego łabędzia, dlatego uważano, że czarnych łabędzi nie ma. Uważano, że łabędzie są wyłącznie białe. Gdyby istniały czarne łabędzie, to na pewno ktoś by je zobaczył. Tak myśleli ludzie aż do 1697 roku, gdy badacze ptaków z Europy zobaczyli czarnego łabędzia. W Australii Właśnie dlatego metaforą Czarnego łabędzia Nassim Taleb Opisuje wydarzenie Które ma negatywny wpływ Na nasze życie I którego nikt nie może przewidzieć I które Ma swoje wytłumaczenie Dopiero po fakcie Czyli dopiero po tym Gdy coś się wydarzy Zaczynamy rozumieć Dlaczego tak się stało? Wcześniej ani nie spodziewamy się tego, ani nie rozumiemy od razu, co się dzieje. W książce jest opisywana na przykład taka sytuacja. Wyobraźcie sobie, że jesteście małym indykiem, który trafia do jakiegoś Gospodarza. Ten człowiek oczywiście opiekuje się tym indykiem Dba o niego, daje mu jeść Daje mu wodę, daje mu miejsce do życia Jeśli jesteśmy takim indykiem To myślimy, że nasz gospodarz jest wspaniały Nasze życie jest wspaniałe Dostajemy jedzenie Możemy chodzić swobodnie po podwórku Nie mamy żadnych problemów Wspaniała sprawa Żyć, nie umierać Taka sytuacja trwa cały czas Więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego Jest nam z tym bardzo dobrze Ale pewnego dnia Zupełnie niespodziewanie dla nas Sytuacja się zmienia Sytuacja się zmienia tragicznie Gospodarz łapie nas i za moment obcina nam głowę, wsadza do piekarnika i zjada na obiad. To jest właśnie sytuacja, którą można nazwać czarnym łabędziem. Oczywiście z punktu widzenia indyka dla człowieka to nie było żadne zaskoczenie. Ale będąc indykiem, zupełnie nie mogliśmy się spodziewać, że coś takiego się wydarzy. Dopiero teraz po wszystkim możemy wytłumaczyć, co się stało. Po prostu było święto dziękczynienia i gospodarz zjadł indyka. Teraz to wiemy. Teraz to rozumiemy. Tak właśnie wyglądają wydarzenia nazywane czarnymi łabędziami. Są nieprzewidywalne, są niespodziewane, są przykre i są niewytłumaczalne, dopóki się nie wydarzą. W historii znamy wiele takich wydarzeń, na przykład wybuch I wojny światowej albo atak na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. Również wydarzenia w sferze finansowej, jak pęknięcie bańki internetowej w 2000 roku. Kiedyś Opowiadałem tutaj o, w podcaście o bańce tulipanowej To był podcast numer 397 I to również jest przykład czarnego łabędzia Problem czarnego łabędzia wynika z tego, że czasami Nie jest możliwe przewidzenie przyszłości Jeśli znamy tylko przeszłość Przyszłość jest przecież nieskończona i jest nieznana Więc jak możemy określić Właściwości czegoś, co jest nieskończone i nieznane Na podstawie czegoś, co jest skończone i znane Święto Dziękczynienia Zdecydowanie było dla Indyka czarnym łabędziem Z punktu widzenia Indyka Było to całkowicie nieoczekiwane Miało ekstremalny wpływ i gdyby mógł, bo jeszcze by żył, to mógłby nawet znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak się stało. Niektóre rzeczy dzieją się losowo, bez wyraźnego powodu. To, że zdarzenia są bardzo rzadkie, nie wyklucza ich ogromnego wpływu na nasze życie. Przewidywanie przyszłości zawsze jest trudne. Dlaczego? Prognozy nigdy nie są pewne. Jeśli byłyby pewne, to nie nazywalibyśmy ich prognozami, tylko pewną wiedzą o przyszłości. Dlatego każda prognoza musi uwzględniać możliwość błędu. Ale jak duży jest ten błąd, jak duży ten Błąd może być To już jest trudniej określić Dodatkowo Im dalej w przyszłość staramy się Coś przewidzieć, tym większa Staje się niepewność To znaczy, że prognoza Staje się mniej dokładna Na przykład łatwiej jest przewidzieć pogodę Na jutro niż na miesiąc Do przodu Czasami dzieją się też rzeczy, które są Tak mało prawdopodobnie, że aż Wydają się niemożliwe Dawno, dawno temu dinozaury niczym się nie martwiły, aż tu nagle, zupełnie niespodziewanie Spadł na naszą planetę meteoryt, który odmienił los nie tylko dinozaurów, ale praktycznie wszystkich stworzeń na Ziemi Być może gdyby nie to jedno wyjątkowe zdarzenie, wcale by nas ludzi tutaj nie było Rządziłyby tutaj dinozaury. Swoją drogą, bardzo ciekawe, jak wyglądałby świat, gdyby dinozaury mogły zbudować jakąś cywilizację. I czy to w ogóle jest możliwe? Nie mam pojęcia. W naszym życiu spotykamy czarne łabędzie. Czasami są one naprawdę czarne, a czasami tylko szare. To są mniejsze lub większe problemy, które nas zaskakują. Nie da się ich uniknąć. Gdybym wiedział, gdybym wiedziała, ile razy to sobie powtarzamy, ile razy wracamy do tego, co się stało i mamy czasami wyrzuty subienia, Myślimy, że była szansa uniknąć jakiegoś przykrego wydarzenia. Gdybym tylko wiedziała, gdybym tylko wiedział. Gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym się wcześniej położył. To jest świetne powiedzenie, prawda? Gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym wcześniej się położył. Czasami nie możemy przewidzieć, co się stanie i możemy tylko starać się przystosować do tego, co się wydarzyło. Czasami możemy próbować walczyć. Mówię, możemy próbować walczyć, a nie musimy walczyć. Dlaczego? Bo czasami od razu widać, że nie damy rady. Jesteśmy ludźmi, mamy określone możliwości psychiczne i fizyczne. Teraz nauczę was kolejnego, świetnego powiedzenia po polsku. Uwaga, bierzcie kartki, ołówki i piszcie. Po co kopać się z koniem? No właśnie, po co kopać się z koniem? To nie ma sensu. Trzeba odpuścić, trzeba być elastycznym. Trzeba wyluzować i nie pękać. Kiedy byłem dzieckiem... Oglądałem w telewizji skecze kabaretu Dudek I do dziś zapamiętałem zdanie Nie bądź pad rura i nie pękaj pan Nie bądź pad rura i nie pękaj pan Pan Nassim Taleb pewnie nie oglądał kabaretu Dudek Ale jego koncepcję anti fragility antykruchości, Myślę, że Da się zawrzeć w tym jednym zdaniu. Nie bądź pan rura i nie pękaj pan. No, może trochę uprościłem całą tę koncepcję. Mam nadzieję, że pan Taleb nie obrazi się na mnie. Okej, okay, myślę, że już dużo powiedziałem, więc na koniec oddam jeszcze mikrofon Oksanie. Posłuchajby, co powiedziała. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotr. Mam na imię Oksana, przyjechałam do Polski równo rok temu i równo rok temu zaczęłam uczyć języka polskiego. Twoich podcastów słucham prawie już 7 miesięcy. I wydaje mi się, że nigdy by tak nie rozmawiałam, jak teraz mogę rozmawiać w języku polskim, gdybym nie znalazłam Twoich podcastów. Nie zdążyłabym po prostu tak rozmawiać. Dzięki Twoim podcastom, dzięki Twoim pracy, Twojej pracy mogę teraz tak rozmawiać. E, teraz korzystam z Twojego kursu 365 historii po polsku. E, no, dopiero słuchałam podcast, jaki nazywa się Oppenheimer. I po tym podcastie zdecydowałam nagrać do Ciebie nagrania. Powiem jeszcze, że próbowałam słuchać innych podcastów. No, Twoje podcasty są najlepsi. Oprócz tego, że bardzo podobają mi się tematy jeszcze bardzo podoba mi się Twój głos. Kiedy mam trudny dzień, dość napięty dzień, zestresowany dzień, to żeby odpocząć, odprężyć się i zapomnieć, co wydarzyło się tego dnia, zawsze słucham Twoich podcastów. I to dla mnie jest jak medytacja, ponieważ wtedy mogę zapomnieć o wszystkim, co wydarzyło się. Skupiam się tylko na Twoim głosie i na bardzo interesującym temacie. Zawsze jestem zrelaksowana, kiedy słucham twoich podcastów, no tylko nie teraz, kiedy posłuchałam podcast Openheimer. Podczas całego odcinku podcastu Openheimer dość mocno walilo mi serce i czułam się stresowana. Tak blisko do serca dotknął mi ten podcast, może być i dlatego, że przeżyłam coś podobnego, kiedy byłam w Ukrainie. 13 maja zeszłego roku kiedy bomba eksplodowała w moim mieście, był taki sam grzyb, jaki jest podczas eksplodowania bomby atomowej. E, do dziś nie wiemy, co wtedy tam eksplodowało. E, Jeśli chciałabym Tobie powiedzieć, że historie kryminalne e, to są moje ulubione podcasty e, z kursu 365 historii po polsku. Szczególnie to historie z Sherlockiem Holmesem. E, nigdy nie mogę przewidzieć, jak ten problem Rozwiąże Sherlock Holmes. Dziękuję Ci bardzo za Twoje podcasty, za Twoją pracę. Życzę Ci powodzenia. Papa. Pa. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo serdecznie. Oksana mówi o wojnie w Ukrainie. Chyba możemy to nazwać czarnym łabędziem. Na pewno możemy to nazwać tragicznym wydarzeniem, które wpłynęło na życie. Milionów ludzi. Czy my ludzie, czy ludzkość nauczy się czegoś z tego traumatycznego wydarzenia? Zobaczymy w przyszłości. Na razie wygląda na to, że pomimo setek, a może tysięcy wojen, które my ludzie toczymy między sobą, niewiele się nauczyliśmy. Politycy, których wybieramy, Albo ci politycy, którzy siłą sięgają po władzę Ciągle mają tę chorą wizję zdobywania więcej i więcej I wciąż robią to rękoma zwykłych ludzi Naszymi rękoma I to powtarza się i powtarza się Znowu i znowu W tym lub w innym miejscu na ziemi Chyba nie mam już nic mądrego do dodania na ten temat Kochani, na koniec Na koniec jeszcze o kursie 365 Daily Polish Listening O którym wspomniała Oksana Zapraszam Was Zapraszam Was bardzo serdecznie do spróbowania tego kursu Niektórzy boją się spróbować Pewnie myślą tak, to jest subskrypcja, podam swój numer karty kredytowej i potem co miesiąc będę musiała albo będę musiał płacić. Prawda jest taka, że tak nie jest. Podczas rejestracji subskrypcji każdego kursu na mojej stronie, czyli realpolish.pl jest takie miejsce, gdzie zaznacza się opcję auto-renew. Jeśli zaznaczycie tę opcję, to faktycznie co miesiąc automatycznie będzie pobierana opłata i dostajecie dostęp do dalszej części kursu. To dla niektórych jest bardzo wygodne. Oczywiście wciąż można przerwać subskrypcję w dowolnym momencie. Ale jeśli opcja Auto Renew nie jest zaznaczona, to subskrypcja przerywa się od razu, po miesiącu nie, jest pobierane, nie są pobierane Następne opłaty I nie dostajecie dostępu Do kolejnej części Jeśli chcecie dostać dostęp Do następnej części To musicie znowu samodzielnie zrobić opłatę Można to zrobić Kiedy się chce Za dwa miesiące, za pół roku Nie ma znaczenia Zatem Jeśli chcecie tylko spróbować Któregoś z moich kursów przez jeden miesiąc, to po prostu nie zaznaczajcie opcji auto-renew. Członkowstwo będzie trwało tylko jeden miesiąc. A jeśli opcja auto-renew będzie zaznaczona, to też można przerwać w dowolnym momencie. Można to zrobić albo ze swojego dashboard, albo wystarczy napisać do mnie i ja to zrobię dla Was. Nie ma Żadnego problemu, kochani, to nie jest ślub, nie bierzemy ślubu, nie. obiecujemy sobie, że będziemy ze sobą aż do śmierci. Zresztą, nawet małżeństwo można przerwać, biorąc rozwód. Jeśli lubicie podcasty, rozumiecie, co mówię, to myślę, że warto spróbować kursu Free 65 Daily Polish Listening. Tak jak opowiadała Oksana Tam jest wiele historyjek, jest wiele książek, które opowiadam Oksana akurat lubi książki z Sherlockiem Holmesem Ale opowiedziałem wiele innych książek A także krótkich historyjek Ten kurs ma 365 części Każda ma około 15 minut Pomyślałem, że jeśli ktoś będzie używał tego kursu codziennie Będzie słuchał jednej części każdego dnia To będzie mógł słuchać przez cały rok A jeśli rok będzie przestępny i będzie miał 366 dni W sekrecie powiem wam, że tak naprawdę ten kurs ma dodatkowo jedną historyjkę Właśnie na wypadek takiego przypadku roku przestępnego tak naprawdę macie 366 historyjek. Zachęcam Was do spróbowania nie tylko tego kursu, ale również rzeczy z mojej strony. Zapraszam Was na realpolish.pl Zachęcam Was również do przysyłania nagrań do mnie. Bardzo dziękuję Oldze i Oksanie za wspaniałe nagrania. Wspaniale mówicie po polsku. Moje gratulacje. Kochani, to wszystko. O czym chciałem dziś opowiedzieć, życzę wam jak najrzadszego spotykania czarnych łabędzi. A jeśli tak się stanie, jeśli na waszej drodze stanie czarny łabędź, to nie pękajcie. Pamiętajcie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Trzymajcie się zdrowo, cieszę się, że jesteśmy razem bo w kupie jest raźniej, w kupie jest cieplej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Cześć, pa, pa. Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl